Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki, Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Księżyc spełni podobnie, misja Artemis, która jest już w drodze do okrążenia srebrnego globu. Do odblokowania i przejęcia cieśniny Ormus wzywa sojuszników prezydent USA. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Misja Artemis II, pierwsza wyprawa wokół Księżyca od ponad 50 lat, wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie. Statek Corion jest już na orbicie okołoziemskiej, pozostanie tam przez 24 godziny, podczas których załoga przeprowadzi testy. Jeśli wszystko będzie w porządku, astronauci dostaną zgodę na lot w kierunku Księżyca. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, załoga, dowódca, redviseman...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 Wracamy na ziemię, ale nadal amerykańską. Prezydent USA wezwał sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem dzieśniny Ormuz. W orędziu telewizyjnym Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani gazu, ani ropy z Bliskiego Wschodu. W Waszyngtonie jest Marek Wałkuski. Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone mają wystarczającą ilość ropy i gazu na własne potrzeby. Jesteśmy całkowicie niezależni od Bliskiego Wschodu, ale jesteśmy tam, by pomóc sojusznikom. Trump argumentował, że Amerykańscy... Siły zbrojne wykonały już swoją misję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 Powiedział, że Stany Zjednoczone są bliskie osiągnięcia celów operacji w Iranie, ale nie wskazał żadnego terminu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wcześniej w wywiadzie dla dziennika Telegraf Donald Trump nazwał NATO papierowym tygrysem i zapowiedział, że poważnie rozważa wyjście stanów z sojuszu. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójcie będzie koordynator służb, służb specjalnych i były szef MON Tomasz Siemoniak.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 mi się, więc ja apeluję do pana prezydenta, żeby jak najszybciej zaprosił pozostałą czwórkę. W przeciwnym wypadku będzie to oczywiste złamanie konstytucji. 13 marca Sejm wybrał sześć osób na wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Andrzej Dąbrowski, Kasia Lińska, Kasia Stankiewicz, Reniusis i zespół Metro wystąpili podczas koncertu z okazji Urodzin Trójki. Gospodarzem wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej był Artur Andrus wrażenia są jak zawsze wspaniałe. Klimat, atmosfera i ten zawsze wysoki poziom, który tutaj trójka gwarantuje, są nie do pobicia. Żarty sytuacyjne Artura Andrusa po prostu rozbrajające i na najwyższym poziomie. Powoli wracamy. Mieliśmy drugą przykrywę, a teraz wracamy. Wracają nasi ulubieńcy, więc my też wracamy do słuchania. No, pierwszy raz takie wydarzenie, że jestem w studio takim koncertowym. Jest to transmitowane na żywo w radiu, także też bardzo ciekawe Doświadczenie, jak to się odbywa. Dziękuję. My też dziękujemy. Z okazji urodzin naszej stacji przygotowaliśmy wiele atrakcji, jak odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku. Czy specjalne wydanie zapraszamy do trójki? Klimat. Krotoszynie i Łasku dziś smog, umiarkowana jakość powietrza w Obrzychu, Kaliszu, Grudziądzu, kłocku i Suchej beskickiej. 95% energii zapewniają teraz paliwa kopalne, około, około południa udział OZE ma przekroczyć 50%. Na północy w centrum kraju średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na program zaprasza jego sponsor ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Dziś na południowym wschodzie i południu kraju zachmurzenie będzie duże i tam okresami może padać deszcz lub mżawka. Na obszarach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Na pozostałym obszarze w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć początk początkowo miejscami mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś to będzie od 10 do 14 stopni chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. 64. urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Kurz powoli opada. Po wczorajszym szaleństwie działo się tu dużo. Kto był, ten wie, kto nie był. Posłucha relacji. W porannym zapraszamy. Jest 6.06. Dzień dobry. Everywhere. To tak w ramach autopromocji powiem, że trójki można słuchać everywhere właśnie. Polecamy się na falach, ale też w aplikacji. No to everywhere, gdzie jest dostęp do internetu. Zapraszamy do trójki. Karolina Gonet program przygotowała, Krzysztof Sagan realizuje, Józef Niewiarowski przy telefonie. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy i będziemy dziś wspominać wczorajsze szaleństwa Między innymi Michał Matus Unplugged, czyli audycję popołudniową zrealizowaną bez komputerów, bez taśm, bez MP3, -ek. jak 100 lat temu. Dokonujemy właśnie cofnięcia w czasie. Technologicznie przenosimy się 100 lat wstecz. W jednej z łódzkich fabryk. wszystko było na żywo: jingle, muzyka i oczywiście rozmowy z gośćmi. Dzień dobry, trójka, słuchamy. Pan Łukasz, skąd? Z a z trasy. No, w trasie są też członkowie misji Artemis 2. Wystartowali w nocy, tym razem bez wycieków i bez problemów. No I będą lecieć wokół Księżyca, pobiją pewien rekord, choć na Księżycu nie wylądują. Ale dużo o tej misji powiemy po godzinie siódmej w porannej audycji. Będą też stałe punkty programu, co między innymi w cyklu News albo Fake News? Amerykański wymiar sprawiedliwości zasądził miliony dolarów odszkodowania od gigantów technologicznych, uznając, że mogły świadomie projektować mechanizmy uzależniające najmłodszych, nie dbając na przykład o bezpieczeństwo dzieci. A w piosence do wyjaśnienia dziś o wielkim przeboju Igiego, Popa. No, to nie wszystko, co mamy na dziś, ale przecież wszystkiego nie muszę zapowiadać. Niespodzianki też się przydadzą. My tu jesteśmy do dziewiątej. Zapraszamy.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 Dokładnie 35 minut po północy czasu polskiego rakieta SLS z kapsułą Orion i czwórką astronautów na pokładzie wystartowała w stronę Księżyca. To znaczy, na, na razie pobędą trochę na orbicie okołoziemskiej, później w stronę Księżyca polecą, okrążą go i za kilka dni wrócą na Ziemię. Po drodze pobiją rekord, będą najdalej od Ziemi w historii ludzkości. Dlatego zapamiętajmy te nazwiska. Christina Koch, Reid Weisman, Victor Glover i Jeremy Hansen. Nie wiem, czy oglądali Państwo relacje ze startu, mnie najbardziej dziwi, że tam w tej kapsule wszystko wyglądało tak y, technicznie: jakieś kable, jakieś druty, zupełnie inaczej niż w kapsule sławosza. Ale y, jeśli takie pytanie się rodzi, to warto je zadać i zadamy je dzisiaj po siódmej, naszym gościem będzie Tomasz Banyś z łódzkiego centrum ec 1 all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish, I wish it were so, to, to take this wine and drink with me, let's delay our misery.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 Long be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I. Save tonight, and fight the break up dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. safe tonight, and fight the break up dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. tonight, and fight the break up dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. tonight, and fight the break up dawn. Za nami 64. Urodziny Trójki. Urodzinowy program specjalny obejmował m.in. ustawiony koncert, konkurs piosenki oraz wyjątkowe wydanie audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki w całości nadawane na żywo, tak jak 100 lat temu, gdy powstawało Polskie Radio. Za to specjalne wydanie audycji popołudniowej w dużej mierze odpowiedzialnych było dwóch panów Michałów. Muszę zagrać siebie. Musisz zagrać siebie. Wszyscy aktorzy mówią, że to jest najtrudniejsze zagranie siebie. Michał Jędrkowek jest reżyserem. Nie podoba mi się określenie reżyser, bo reżyser jednak ma 99% kontroli nad tym, co się dzieje. A tutaj obawiam się, będzie może jakaś połowa. Aktorem jest Michał Matus. Jak się czujesz? Dobrze, to nieprawda zupełna. Jestem zestresowany, tupię sobie nogą pod stołem delikatnie. Gdybym miał ortaliony, to chodź byłoby tylko takie... Na antenie o 15.59, gdy Michał powiedział pierwsze słowa, stresu słychać już nie było. Szanowni Państwo, dokonujemy właśnie cofnięcia w czasie. Technologicznie przenosimy się 100 lat wstecz. Wybiła 16. Tu program trzeci polskiego radia. Serwis radiowej trójki Artur Ewertowski. Jednej z Wszystko było na żywo. Na dżingle, sposób. muzyka i oczywiście rozmowy z gośćmi. I to nie byle jakimi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To tak, tak, Marek Niedźwiecki. To człowiek jest najważniejszym. głos ludzki. I ta magia, i ten teatr wyobraźni. Był też Artur Andrus. Proszę nie przerzucać na mnie odpowiedzialności za mecze polskiej reprezentacji. A odpowiedzialność przerzucać próbowali państwo ustami Józefa Niewiarowskiego, który zanotowywał słowa z państwa telefonów. Dzień dobry, trójka, słuchamy. Pan Łukasz skąd? Z tyry a strasy. Szybciej się montuje, czy szybciej się pisze długopisem? Krócej się pisze długopisem, ale dłużej. Kiedyś telefon do studia podłączony nie był. Zresztą i nasz numer był inny. Wcześniej to był 280328. Tego Ten proszę nie wykręcać. Y, 6280328 i Marek Wałkuski albo Sławomir Szczęciak przerobił to na 280328. Mówił nasz kolejny gość Tomasz Sianecki. Dawno, dawno temu, 100 lat temu też i muzyka była inna. Nie staśmy, lecz na żywo. Tak więc i wczoraj grana była tu i teraz. Pora na kolejny utwór naszej kapeli. Anemil Młynarski, Grzegorz Tarwit. Gdzieś musi być głos, co dźwięk miałby tkliwszy niż twój. Muzyczne też były spoty autopromocyjne. Ola, Tutera Kultura. Lśniące muzea kultury, domy i arty spa. Tu nie ma kłamstw, tu nie ma żartów, wszystko jest na poważnie. A już teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna pojawiła się w studiu. Zapraszam. Na początku ważna informacja. Fajne przeżycie. Na pewno był lekki stres, że tak dużo osób wokół, ale to też mobilizowało i chyba fajnie wyszło. Czy ty jesteś dumny z siebie? Czy jesteś zadowolony? Czy byś chciał to zrobić jeszcze raz? Było bardzo przyjemnie. Jestem przedumny z naszej całej ekipy, która pociła się, dwoiła i troiła, żeby ta audycja mogła się wydarzyć. Dziękuję im bardzo wszystkim za dowiezienie tego i za otwartość na improwizację. Mówił to najwybitniejszy aktor Michał Matusz, świetna rola 10 na 10 na film webie. Już gwiazdkę dałeś mi? Dziesiątą? Klik, sprawdzę. Całej akcji przyglądał się Paweł Turski, a po tym wyjątkowym wydaniu ZD3 rozpoczął się ustawiony konkurs piosenki z udziałem m.in. tej pani. To Kasia Linz i Sexy Doll. zrobić z Tobą to, co chcę.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 Pędzarza Olewnik z Lady. Tylko 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6.30. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Po orędziu Donalda Trumpa sojusznicy z NATO mogą czuć się nieco uspokojeni, ocenia brytyjska prasa. W swoim przemówieniu nie powtórzył on groźby wyjścia USA z sojuszu. Jedyne odwołanie do NATO dotyczyło cieśniny Ormus i uwagi Trumpa, że kraje, które ją wykorzystują, muszą się nią zająć same. Amerykański prezydent zadeklarował, że USA nie potrzebują cieśniny Ormus. Litr benzyny 95 na stacjach ma dziś kosztować nie więcej niż 6,23 zł, oleju napędowego 7,65. Minister energii ogłosił ceny maksymalne. Oznacza to, że w czwartek w porównaniu do się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 Wykupią nam wszystko, powinny być ograniczenia, nie powinni kupować. No bardzo dziwnie, bo jak przyjechałem dzisiaj rano, to wszystkie dystrybutory były zajęte. W przygranicznym Lubieszynie była Aneta Łuczkowska. Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Jego sprawa została skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego Ugrupowania. To decyzja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Powodów nie podano, ale media zwracają uwagę, że poseł Szczucki wstrzymał się w piątek od głosu przy sejmowym głosowaniu za odrzuceniem weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Pełny serwis trójki o siódmej. popada dziś na południowym wschodzie i południu kraju. W górach także popada śnieg. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chociaż tutaj możliwe miejscami mgły. Termometry po południu pokażą na ogół od 10 do 14 stopni. A cóż, w święta ma być już cieplej, a wiatr będzie dziś słaby. Słabiutki. Ach, niech próbuje cwaniaczek, ale humorów nam nie popsuje po wczorajszych urodzinach trójki, nawet gdyby był mocny i po udanym starcie misji Artemis II. W tych okolicznościach nawet Donald Trump może próbować i humorów nam nie popsuje. Tak bardzo. O jego nocnym orędziu, ale też o Wielkanocy w wojennych warunkach na Bliskim Wschodzie powiemy w trójce już za kilka minut. Teraz 6.33, a to grupa tilaf. Autobusy i tramwaje.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 Losu, The Galans i Mowin w trójce. 22 i 7 trójek. Halo? Halo, Robert, jesteś tam? Trójka miała urodziny, dzisiaj na pewno macie poprawiny więc w tej okazji może jakieś niewielkie życzenia. Piek sto lat, 100 lat, Piechaj, żyją nam. A co? Cała trójka. Zapraszamy do trójki. A to była nie przez pana noc i to nie z powodu urodzin trójki, ale dlatego, że dziennikarze mieli obowiązek spoglądać w stronę Stanów Zjednoczonych. W nocy startowała misja Artemis II i tu wszystko odbyło się w udany sposób. Ale też zapowiadano na nocy naszego czasu orędzie prezydenta Donalda Trumpa, które miało być bardzo ważne, przełomowe być może. No i pytanie, czy takie było. To pytanie do Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, tak. No Trump 20 minut mniej więcej e, przemawiał. To wszystko działo się około 3 w nocy polskiego czasu. Bardzo szumne zapowiedzi, bardzo duże oczekiwania, że padną w tym wystąpieniu jakieś kluczowe informacje o wojnie na Bliskim Wschodzie, bo tego, to było od początku, wiadomo, to będzie miało dotyczyć. Gdzieś przecieki w mediach, że może Trump zagrozi już tak naprawdę ostro, no, niezwykle ostro tym, że Stany Zjednoczone wyjdą z NATO, jeśli sojusznicy nie wesprą Amerykanów w tej wojnie przeciwko Iranowi i w odblokowywaniu ciśniny Ormus. Niektórzy sądzili, że może Trump zapowie jakiś rozejm w, z Iranem, bo gdzieś się też takie przecieki pojawiały. I nic z tego. Trump nie powiedział w zasadzie niczego, czego by nie mówił w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni w wywiadach, których sporo udzielił. Być może chodzi o to, że tych wywiadów udzielał w dużej mierze europejskim gazetom, brytyjski dziennik Daily Telegraph, czy agencja Reutera. Więc mówił do Europejczyków, mówił do sojuszników, teraz po prostu przemówił do Amerykanów. A powiedział, że według niego ta wojna Wojna zbliża się ku końcowi. Stwierdził, że, co już też powiedział wcześniej, dwa, trzy tygodnie i będzie koniec tej wojny na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Bo zdaniem Trumpa cele zostały osiągnięte.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 No chyba nie pamiętał Donald Trump, żeby sprawdzić kursy akcji, bo te jednak dołują i po jego wystąpieniu dalej szły w dół te, przynajmniej na tych giełdach, które były wtedy na świecie otwarte, bo Trump powiedział też, że przed Stanami Zjednoczonymi najsilniejsze do tej pory uderzenia w Iran, co raczej nie brzmiało jak szybkie zakończenie wojny, ale raczej jako eskalacja. Ceny ropy więc w związku z tym także poszybowały przez moment cena ta za baryłkę przekraczała 105 dolarów. No tak, mimo zapowiedzi Donalda Trumpa o rychłym już nadchodzącym zakończeniu tego konfliktu, ten konflikt trwa no i trwa także w okresie wielkanocnym dziś Wielki Czwartek, zbliżają się najważniejsze uroczystości chrześcijaństwa uroczystości także ważne w, na Bliskim Wschodzie, także ważne w Jerozolimie jak to będzie Michale wyglądało w tym wojennym czasie? No, zupełnie inaczej niż zwykle. Bardziej będzie to przypominać te czasy pandemii, dlatego że w Izraelu jest zakaz dużych zgromadzeń religijnych. Powód to zagrożenie atakami ze strony Iranu. Co prawda tych ataków jest mniej. Iranowi wyraźnie rakiety się i drony kończą. Używa ich w ostatnim czasie głównie do ostrzeliwania celów o strategicznym znaczeniu w rejonie Zatoki Perskiej, infrastruktury naftowej czy, czy jakiejś innej w krajach arabskich. No, chodzi o to, żeby tych sojuszników przekonać do tego, żeby oni z kolei na Amerykanów, żeby wojna się skończyła. Ale uruchomili się jemeńscy Huti. to jest też sojusznik Iranu. Oni w ubiegły weekend dokonali ostrzału Izraela, więc to ryzyko oczywiście dalej jest. Nie ma zresztą za bardzo pielgrzymów, turystów w Izraelu, w Ziemi Świętej, w tych wszystkich miejscach. Te ulice są opustoszałe. Tak zresztą opowiada o tym mieszkaniec Jerozolimy Issa Kasisija. It's very sad to see Jerusalem empty like this. Bardzo smutny to widok, kiedy ulice Jerozolimy są tak puste. Zwykle o tej porze roku są pełne pielgrzymów i turystów. Zewsząd słychać modlitwy w różnych językach. Mam nadzieję, że ta wojna szybko się skończy i wszystko wróci do normy. Mam nadzieję na pokój w Jerozolimie. Jeśli w Jerozolimie będzie pokój, to będzie też pokój na całym świecie. I mam nadzieję, że w Ameryce to zrozumieją. I ten pokój będzie. Jerusalem. W tych świętych kościołach, w ważnych miejscach będą mogły się odbyć chrześcijańskie uroczystości. Władze Izraela wydały na to zgodę, ale właśnie bez tłumów wiernych, prawie w ogóle bez wiernych, głównie będą tam mogli się zjawić ci dostojnicy kościelni z Jerozolimy, jak na przykład patriarcha łaciński Jerozolimy, kardynał Pierre Batista Pizzaballa. To jest trochę pokłosie tej afery, która wybuchła w Niedzielę Palmową, czyli niemal tydzień temu, kiedy to kardynała nie dopuszczono do Bazyliki Grobu Pańskiego. Policja zablokowała mu dostęp, choć tam szedł tylko kardynał i kilku y, y, celebransów, którzy razem z nimi mieli odprawić nabożeństwo. Ostatecznie takie nabożeństwa będą mogły mieć miejsce, ale właśnie y, bez udziału tłumu wiernych. Y, wielki mistrz zakonu rycerskiego grobu świętego w Jerozolimie kardynał Fernando Filoni ocenił, że no, to jest krok w dobrą stronę z punktu widzenia y, duchownych, no ale jednak y, dopuszczenie jakiejś grupy wiernych, y, jego zdaniem byłoby y, tutaj przydatne, no ale na to władze Izraela z powodu bezpieczeństwa się nie godzą. Tak samo jak i zresztą na nabożeństwa żydowskie czy muzułmańskie, bo to przecież jest miastem świętym dla trzech religii. Jak ta sytuacja będzie wyglądała później? No nie, nie wiadomo, no ale to jest to wielkie pytanie. Czy rzeczywiście ta wojna się skończy za dwa, trzy tygodnie, jak mówił Trump, czy dużo później? A relacjonował Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję.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 Za 9 minut 7 czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Amerykański wymiar sprawiedliwości zasądził miliony dolarów odszkodowania od gigantów technologicznych, uznając, że mogły świadomie projektować mechanizmy uzależniające najmłodszych, nie dbając na przykład o bezpieczeństwo dzieci. To przełomowe wyroki, które mogą otworzyć drogę tysiącom podobnych pozwów i podważyć dotychczasową bezkarność big techów. A w naszym studiu profesor Katarzyna Gajlewicz-Korab, ekspertka do spraw mediów cyfrowych. Dzień, Dzień dobry. dobry. Oraz Katarzyna Szymielewicz, prawniczka i szefowa Fundacji Panoptykon. Witam Dzień serdecznie. Czy platformy Systemy społecznościowe dostatecznie chronią swoich użytkowników? Ta sprawa pokazuje, że nie tylko niedostatecznie, ale wręcz świadomie narażają ich na szkodę Projektując usługi tak, aby było bardzo ciężko oprzeć się długotrwałemu, a to szkodliwemu korzystaniu. Panie profesor, jak są media zaprojektowane, żeby uzależniać? Media są zaprojektowane, żeby uzależniać i żeby nas coraz bardziej wciągać i żeby nasze życie polegało tylko i wyłącznie na tym, co w tych mediach społecznościowych się znajduje. Co może być receptą na uzdrowienie takiej sytuacji? Na szczęście w Europie mamy prawo, które reguluje tą sferę o wiele lepiej niż amerykańskie, które albo nie istnieje wcale, albo jest w powijakach. Zaczęłabym od wykorzystywania mechanizmu europejskich, desa i od edukacji na szeroką skalę i co do tego prawa, które mamy i co do tego, żebyśmy zaczęli, no, jako dorośli modelować lepsze zachowanie na swoje dzieci, zdrowsze, bezpieczniejsze. Pani profesor, prawo to jedno, a edukacja do mediów drugie? Prawo to jedno, ale przede wszystkim samoświadomość. Nie ma niczego ważniejszego jak samoświadomość tego, w jaki sposób my sami konsumujemy media i w związku z tym odpowiedzmy sobie na pytanie, jak korzystają nasi znajomi, nasze dzieci i jakie to będzie miało skutki społeczne takie krótkofalowe, ale też i długofalowe. Pytanie tylko skąd się bierze to nadmierne używanie. Myślę, to z tego że... czasu może właśnie spędzonego, że, że tak jest projektowane, żeby no, spędzić dużo czasu. Tak. Jedno z drugiego tak, Teraz ludzie mi bliscy, my jako organizacje zaniepokojone stanem rzeczy raczej jesteśmy skłonni przyjąć hipotezę na niekorzyść wielkich platform, ponieważ to one tym robią pieniądze i to po ich stronie pracują dziś najlepsi naukowcy, a więc jest tutaj nierównowaga broni. Mhm. Natomiast same platformy najchętniej mówią, że to jest problem człowieka. Po prostu masz człowieku nie używać tak dużo, przecież my ci nie każemy. Uodpornić I, się, tak? I, I na to tego, nasze wydaje mi się, dotyczy spór. Czyli nie tego, czy nam szkodzi nadmierne używanie. Szkodzi nam. Pytanie, czy odpowiedzialność powinna być za fakt tego nadmiernego używania. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Profesor Katarzyna gajlewicz Korob, ekspertka do spraw mediów cyfrowych. Bardzo dziękuję. dziękuję. Oraz Katarzyna Szymielewicz, prawniczka i szefowa Fundacji Panoptykon. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A dalsza część naszego spotkania w podcastach trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. I to jest długie spotkanie w podcastach. Dużo tam informacji, zapraszamy. A za 6 minut w trójce serwis. <mum>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 Żegnam